Probiotyki i pożyteczne mikroorganizmy to temat, który dawniej nieznany, teraz chodzi coraz bardziej, coraz bardziej wiemy, co jest na naszym polu i co powinniśmy aplikować na nasze pola, aby nasze plantacje rosły zdrowe, silne i dobrze planowały. O tym bardzo dobrze wie Pan Mirosław Hartwich z firmy Probiotyk Polska. Na tym stoisku w, tym, w tej chwili stoimy i prócz typowo rolniczych preparatów widzę również, mydło probiotyczne. Dlaczego? Jak to działa? Co to jest? Najpierw trzeba sobie uzmysłowić fakt, że mikroorganizmy są wszędzie, tak? że nie tylko są w glebie, nie tylko są w wodzie, ale również są na naszej skórze, są wewnątrz naszego organizmu i dlatego jeśli używamy mydła mikroorganicznego, czyli również z mikroorganizmami pożytecznymi, probiotycznymi, to wówczas kiedy zmywamy naturalną florę bakteryjną, ta flora bakteryjna bardzo szybko się odtwarza. To jest pierwsza rzecz. Stąd te bakterie. Poza tym to mydło zawiera jest na naturalnych olejach, na oleju palmowym. Nie zawiera chemicznych środków, także jest bardzo bezpieczne nawet dla niemowląt. Mydło jest poza tym bardzo uniwersalne. Możemy myć się nim od stóp do głów, również głowę można używać jako szampony. No, ja na przykład mogę powiedzieć, że zawsze miałem problem ze skórą głowy, z łupieżem. Musiałem używać szamponów przeciwłupieżowych. Spróbowałem tego mydła, odtąd mam spokój, nie muszę używać żadnej chemii. Czyli z skórą jest tak samo jak z glebą. Warto użyć naszych sprzymierzeńców, którzy odżywią nam czy to glebę, czy to skórę, ale zejdźmy do gleby. Co w glebie w takim razie? W glebie to w ogóle. W glebie mamy ilość mikroorganizmów ogromną. Można sobie też uświadomić fakt, że w jednym centymetrze sześciennym zdrowej gleby jest więcej niż ludzi na świecie. Kilku A w, chorej glebie? w chorej glebie albo jest ich mniej, albo na przykład dominują mikroorganizmy degeneratywne, szkodliwe dla gleby, grzyby i inne bakterie gnilne. W jaki sposób to można rozpoznać? Czy to da się tak gołym okiem, czy to jednak badanie, bo to jednak mikroorganizmy mikroskop? Można rozpoznać gołym okiem. Po dłuższym stosowaniu gleba zmienia swoją strukturę, zapach, staje się zwiększa swoją chłonność, jeśli chodzi o wodę. Widać to też po ilości tych organizmów żywy, widocznych gołym okiem, na przykład drzownic. Tam, gdzie stosujemy te mikroorganizmy, pojawiają się duże ilości drzownic, a wiadomo, w rolnicy już się tym martwią, że na niektórych polach bardzo rzadko można znaleźć drzownicę. I to jest takie, takie efekty, które można zobaczyć gołym okiem, plus w czasie upraw, jeśli stosujemy na przykład no, jakąkolwiek uprawę, to, no, zwłaszcza na ciężkich glebach, można zauważyć, że e, są mniejsze opory, czy to pługa, czy jakiekolwiek narzędzia e, z takich w uprawach jak ziemniaki, kiedy wybieramy ziemniaki, na ciężkich glebach nie ma grubo, one się rozsypują, e, woda nie stoi na, na, na, po, po deszczach, to też wyraźnie jest łatwo zauważyć na ciężkich glebach. Bo... Czyli to taka pulchniejsza ta gleba się robi? Pulchniejsza, nasiąkliwa, trzyma większej ilości e, wody, wchłania, a to dlatego, że jest więcej próchnicy. E, te bakterie Dbają o to, że powstaje więcej próchnicy z resztek pożliwnych, a próchnica, e, też można łatwo przeliczyć, podniesienie od próchnicy o 1% w glebie powoduje chłonność gleby, prawie o 100% zwiększa się chłonność gleby. Więc gdy dbamy o to, żeby bakterie zaprzątnąć do tego, żeby rozkładały resztki pożliwne, słomę, e, kukurydzianą ze zbóż, czy liście buraków, czy w ogóle jakiekolwiek resztki pożliwne poplonowe. Po, po Zamienia się to w próżnicę, to zwiększamy właśnie strukturę gleby, a dla bakterii z kolei to jest raj, bo to jest ich pożywka, dlatego się szybko namdarzają. W przypadku słomy przecież zbożowej, tam ze względu na stosunek węgla do azotu, no to nawet zaleca się, żeby dodać troszeczkę nawozu azotowego, żeby się lepiej rozkładało, a jeśli dodamy mikroorganizmy, to również trzeba ten azot, czy może wśród mikroorganizmów są bakterie azotowe? Tak, jest taka bakteria, się nazywa azotobakter, która ma zdolność przyswajania wolnego azotu azotu z powietrza. I ta ilość azotu po pierwsze wystarcza, żeby nie, nie wywołać tego efektu głodu azotowego. Właśnie dlatego stosujemy azot, żeby, żeby nie było głodu azotowego. W ogóle jest inny proces rozkładu, potem e, te bakterie się rozkładają, uwalniają z powrotem azot, także nie ma problemu. Robiliśmy próby przy, stos przy stosowaniu właśnie tych naszych wyrobów nie potrzeba dodawać nawozów azotowych w postaci mocznika, czy RSM. Te bakterie azotowe, jak to liczbowo można byłoby ująć? Jak duża oszczędność na nawozie azotowym może być skutkiem użycia bakterii azotowych? O jakich rzędach wielkości rozmawiamy? Jeśli chodzi o, o azot, to nie ma tu większej oszczędności, to jak mówiłem, to są, to są nieduże ilości, to one wystarczają, żeby e, zlikwidować ten głód azotowy, żeby nie powodować głodu azotowego. E, natomiast e, największe oszczędności tak naprawdę są przy e, makro mikro szczególnie fosforze, potasie. E, jeśli gleba jest żyzna, mikroorganizmy te pożyteczne, to uwalniają się z gleby formy nieprzyswajalne, szczególnie fosforu. Akurat tutaj nie ma obawy, że go zabraknie, ponieważ fosforu w na naszych glebach w Polsce jest bardzo dużo, starczyłoby na kilkaset lat. Niestety są to formy nieprzyswajalne, One są w skale macierzystej albo też uwstecznione z nawozów, które sialiśmy, zdążyły się uwstecznić i są no, nieużyteczne. Nie do właśnie. ugryzienia. Nie do ugryzienia. Tak. I bakterie właśnie zamieniają formy przyswajalne, także jeśli chodzi o nawożenie fosforem, szczególnie potasem też są duże oszczędności. Na pewno można powiedzieć, że kompensują koszt stosowania tych mikroorganizmów. Także to nie jest droższa technologia, tylko tańsza. Oczywiście mamy lepsze chłody, zdrowsze, zdrowszą glebę, zdrowsze zwierzęta, jeśli to są rośliny paszowe. Jak my to jemy, to też będziemy zdrowsi.